Yo. Yo. Yo, ponownie numer raz, strzelanego mixtape'u DJ'a Maria. Maria. Maria i ponownie kawałek, kawałek z mojej nowej płyty, muzyka Bloki Skręty, DGia. tym razem z udziałem moich, ZdGia. Gości, ZdGia. moich ZdGia. gości szanownych DJ'a Mario, Mario i Deusa. Deusa. Deusa. Deusa. Deusa. Deusa, a ten kawałek, ten kawałek na, płycie. na płycie, więc sprawdźcie to teraz i potem jeszcze raz, numer raz zawsze